Barnawa IV oświadczam niniejszym uroczyście, że się nudzę. W ogóle zauważyłem, że królowie często się nudzą. Znacznie częściej niż ich poddani, którzy najzwyczajniej nie mają na to czasu, a ja niestety mam czasu pod dostatkiem. Jak nudno. Tak, przykrzy mi się dziś okropnie. Obijam się od godziny trzech. O, mucha lazi tam po oknie. Już poleciała. Co za? żeby się nie nudzić. A, a, a. Po prostu trzeba robić co Nie będę dłużej już marudzić. Hej, sługo! Szamblana, proszę. Jestem, jestem, wasza Królewska mość. Widzę, że jesteś. Wymyśl coś, żebym się nie nudził. E, może. Może zaśpiewa Wasza królewska mość piosenkę? Jestem... E, Właśnie zaśpiewałem. Nie. E, e, e, to może odgadnie Wasza królewska mość, zada? Dość już mam tych głupich zagadek. Wymyśl coś innego. Zaproponowałbym coś. No, no, no. Ja tylko nie wiem czy. Czy co? Czy w związku z pustkami w kasie naszego królestwa? Mów o co chodzi? Mam trochę dukatów. Mojej glinianej śwince. A więc dobrze, dobrze. U wrót pałacu czeka jakiś przybysz z dalekich krajów. Wędrowny kramarz, który ma na sprzedaż mnóstwo niezwykłych przedmiotów. Niemożliwe. Ależ to prawda, że wasza królewska mość. Hej, słubo! Prowadzić kramarza! I tutaj, i tutaj. Tędy. Ostrożnie z tym kufrem. Niech będzie pozdrowiony król Barnawa IV. Dziękuję waszej królewskiej mości, że... Już dobrze, dobrze. No powiedz lepiej, Przybyszu, co masz tam w swoim kufrze? Mam w tym kufrze Skarbów bezników. Cóż, pilki, pierścienie, kolczyki, grzebienie i inne cudeńka dla tam. Pełowy pistolet i złoty epolet. Medali ze sto chyba mam. Medali ze sto chyba mam. Proszę, proszę! Weneckie są szklanki i fajka jest z pianki i srebrem zdobiony jest róg. I dwieście jest monet i w ramce jest sonet. Sam Szekspir napisać go mógł. Sam Szekspir napisać go mógł. Proszę. A tutaj przy zamku w tajemnym schowanku jest małe pudełko, a w nim co śmieni się tęczą, co wartość ma większą niż wszystko, co mam w kufrze tym, niż wszystko, co mam w kufrze tym, w kufrze tym. Jakiś proszek. A do czego on służy? Nie wiem, łaskawy panie. Kupiłem go w Damaszku od pewnego kupca z tym oto kawałkiem pergaminu. <śmiech> Oj, jakieś nieznane mi pismo no. mhm. Zupełnie nieznane I to jest zapewne wytłumaczenie zagadki A ile chciałbyś zaproszek razem z pergaminem? To musiałoby kosztować chyba nie mniej niż 11 dukatów. No to weź proszę tę świnkę i rozbij ją. W środku jest dokładnie 11 dukatów. Nie nie, nie, nie, nie, nie będę jej rozbijał. Słowo Waszej królewskiej mości jest dla mnie więcej wartości od złota. Żegnam bardzo. Bywaj, kramarzu. Bardzo... Hmm. bardzo grzeczny przekupień. Tak. Czy potrafisz, szambelanie, odcyfrować znaki na tym pergaminie? Skądże, panie? To pismo potrafi odczytać tylko jeden człowiek Mistrz. Fulgencjusz. On zna 123 języki w słowie i w piśmie. Hej, sługo, Zawołaj mi tu zaraz mistrza fulgencjusza. Więc powiadasz Sędziwy fulgencjuszu, żeś opanował 123 języki w słowie i piśmie. 124, rzadkości panie. No, szambelan mówił, że... Ekscelencja szambelan miał wiadomości sprzed tygodnia. Tak, przedwczoraj odpadała w 124. O, o, A, y, więc y, mam prawo sądzić, że odcyfrujesz napis na tym oto pergaminie. Jeśli tego dokonasz, dostaniesz płaszcz na gronostajach, przetykany złotą nicią. Jeśli wszakże okażesz się niełukiem i samochwalą, otrzymasz zamiast nagrody 124 kije w pięty. Zgadzasz się? Zdaję się zgodnie z twoją wolą. Oto pergamin. Podaj szampelanie. Nie. Dziękuję. Nie no, tylko nałożę okulary. Tak. No, no, no. <coughs> to po aramejsku. Aramejsku aramejsku. Uh, uh, uh, uh. Bardzo cię. Ciekawe. Hmm. Ale przestań mamrotać i zabierz się do tłumaczenia. Kto nie naraz leć po troszku, weźmie do ust szczyptę proszku. Ten się zmieni w takie zwierzę, jakie sobie sam wybierze. Musi przy tym wyrzec słowa Hamad, halba, hamad, samal. Zaś by znów się odczarował Szczypta sprawi taka sama Z wymówionym wspak zaklęciem I przestanie być zwierzęciem. Rzeczywiście, nadzwyczajne Jak powiadasz, brzmi to zaklęcie A wspak, żeby się odczarować Zanotuj to Najdokładniej, moi drogi, bo ja. jutro, skoro świt, zamierzam ja. zmienić się w zwierzę, oczywiście tylko na jakiś czas. I ty także, mój szambelanie. Ja? Tak! Ja, ja, skrój, ja, ja mam żonę i dzieci... Powiedziałem, i ty także! Może w e, skobronka? A, a, to takie rajskie wywodzi Nie, to takie jakieś niepozorne. niepożorne. Niepożorne, hmm. więc wade! E, Nie, żeby być zjedzonym przez bociana? <śmiech> to może bociana? O bo, bo, bo, bocian? Aha, bocian to już lepszy pomysł. <śmiech> Spacerujmy. Jaki bociek, a drugi no, musi tam nie, nie, Więc nie, nie, nie, Właśnie to, nie, nie, to nie, nie, nie, Samal na odlot. Samal hamad. Nie, nie do wiary, ależ wasza królewska mość ma pamięć. No. Tu jest, proszę. Niech wasza królewska mość spróbuje. Po troszeczku, po troszeczku. Ale ja ty też? Ja też, no, no, no dobrze, ale powolu. Masz bajeczny dziób, mój szampelanie. I poruszasz się z niebywałą gracją. No, a wasza królewska mość ma nie mniej dystynkcji w postaci bocianiej niż w ludzkiej. Tak, ciekawe, że jako ptaki posługujemy się nadal ludzką że e, rozumielibyśmy po eee, e, e, Posłuchajmy eee. rozmowy tych dwóch bodźków. Myślę, że nie zwrócą na nas uwagi. Aha, tak, tak. Spiszmy się trochę. Jestem wściekle, klekle, klekle, kle, głodna. Jak zwykle, klekle, klekle, Żeby się głodzić, trzeba być bez piątej. Klekle, klek, klek, kleki. Ale żone A ja też tak potrafię. Klekle, klekle, klekle, klekle, klekle, klekle. Jesteśmy prawdziwymi bocianami. Do widzenia! Było mi niezwykle klek, klek, klekle klekliwo. Z tobą pokle, klekle klekle klekle klekle klekotać. Klekle, klekle. I co robimy dalej? Może zatańczymy? Bociany ślicznie tańczą! A tak. I zaśpiewamy piosenkę. <grymne> Nie masz pana nadbociana! Już za godność niesłychana! Ileż wdzięku w jego ciowie, Jakie piękne nogi obie! Wszyscy Razem świat przygotem, że jest kle, kle, kle, klejnotem Najdinnego ptactwa kle, ten klekle doła kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle. Masz pana nadbuciana, rzecz to niby wszędzie znana, lecz naprawdę któż by dociekł czemu taki darma bociek, że się z miejsca staje gwiazdą, gdzie skle kle kle kle, kle gniazdo i że nikt nie mówi źle o tym jego kleklekle klek. Dawno się tak nie bawiłem. Proponuję, żebyśmy teraz trochę popróbowali. Pofruwali, pofruwali e, z przyjemnością sobie ha! E, to musi być wspaniałe. Tak szybować. Powiedz. Ale przed wystartowaniem do lotu należy. Kilka razy podskoczyć w miejscu, a tak, a, a potem... Boczni, boczni, zaczekajcie chwileczkę, boczni. Zaczekajmy na tę dziewczynkę. Na tę dziewczynkę? Czego chcesz, moje dziecko? Jak to dobrze, że umiecie mówić po prostu. Poruszcie. mi. A w czym możemy ci pomóc? Mieszkam tam, pod lasem. Chatcy Kryty słomo, mój tatuś umarł, a mamusia jest bardzo chora. Ale co my, bociany? Wy, wy przynosicie szczęście, mówią nawet u nich bocian się gnieździ, o takich, którym się dobrze wiecie. Rozumiem, spodziewasz się, że bociany uwiją gniazdo na twojej chacie, no. Pomyślimy o tym, prawda, mój bracie, bocianie. A, a, a tak, pomyślimy, pomyślimy, chociaż i ja, prawdę mówiąc. Pomyślicie. wspaniale. Powróćcie za mną, Boczki. Pokażę Wam, gdzie mieszkamy. Bardzo chętnie. Niechże Pan podpisał. Podskoczy, żambelanie. Podskoczyć dobrze, no to już. unoże się w powietrzu. A, a, a. Oho. Jak cudownie. Oho. Lecimy. Oho. Jak przyjemnie zatoczyć go. Tak. tak, Tak. Robimy wszystko, żebyś się nie zawiodła na boczkach. Uczyńcie to szybko! Bardzo proszę! Obiecujemy! No, no, Lądujemy! Oczywiście! Ojej, <grystanie> Ostrożnie! Ostrożnie! Wasza królewska mość Owal nie zawadził swoim skrzydłem o mój dziób! To trzymaj się! Przyzwoitej odległości, mój żambelanie. Tak. Aha, aha. Jesteśmy na ziemi. A, nawet nie czuję zmęczenia. <śmiech> Ani ja. A teraz natychmiast musimy się odczarować. O, tu jest proszek. <śmiech> To dobrze, że zawiesiłem sobie pudeleczko na szyi. Dobrze, dobrze. Zjedzmy go trochę. Tak. Tak. No, no. Aha. Aha. Tak. Smaczny. E... Teraz czas wypowiedzieć zaklęcie. Tak. Szczypta sprawi taka sama z wymówionym w zaklęciem, zaklęciem i przestanie.. Być zwierzęciem. Hamal... E, e, ...Sama... Nie, nie, nie, nie, nie tak. Sam ...Ham... Hamat? Czekaj no. Arpa, Alpa. Coś pokręciłeś. Czekaj, czekaj, czekaj, czekaj, Mam tu na wszelki wypadek zapisane e, na karteczce. Alsama. Cicho zamilczę wreszcie. Gdzieś ta karteczka. Ach, ja. No, no, no. Musiałem zgubić ją w czasie frwania. Co? Co? Tak, tak. Teraz już nigdy sobie nie przypomnę. A ja! Co teraz będzie? Właśnie! Co teraz będzie? <śmiech> Już trzy dni błąkamy się po polach. Żywimy owocami. A, przecież nie będę jadł żab, ani jaszczurek. A, a gdybyśmy tak polecieli do miasta? A, nikt nie uwierzy Bocianowi, że jest królem. No, tak. Ale cóż robić? No, zobaczymy może... Jak nasza stolica wygląda z lotu ptaka? Lecimy. Co to? Przykuje się jakiś wiec na palacowym dziedzinie. Czym może być ten człowiek na koniu? Skarlatny płaszcz, no, no to musi być ktoś ważny. Nie się? Nie To syn nie mego śmiertelnego wroga! Czarnoksiężnika Regoberta? Właśnie! Nigdy nie widziałem go na oczy, ale wiem, że poprzysiął mi zemstę, kiedy jeszcze leżałem w komisce. Na pewno chciałbym wyjdzieć swego synalka na królewskim tronie. Nie żyje król, gaboniu! Dziękuję, dziękuję za owację. Myślę, że Barnaba gdzieś sobie powronął i nigdy nie wróci. Ja doskonale nadam się na króla, Mój tatuś mówi, że jestem bardzo, bardzo mądry i w ogóle. Nie wytrzymam tego dłużej. Odlećmy dokądkolwiek, byle dalej stąd. Oh. A Malka, Elka, Malka, Malka. się ja to wszystko, na. Zobacz, zobacz. Mam tu jakiś kawałek papieru. Może to za... Tak... Nie, nie, nie, to nie tamta karteczka. Czekaj, czekaj, widzę tu jakiś rysunek. Jak gdyby mapę. A? I znak na tej mapie. Chyba. Tam się wybierzemy. Tak? A jeśli to podstęp? A czy może nam grozić coś gorszego od tej ptasiej egzystencji? No i tak, tak. Lecimy. Lecimy.